Witamy serdecznie, niech Pan nam tutaj stiera. to, co Biskup ewentualnie zechce nam przedłożyć. A póki co, zanim oddamy księdzu Biskupowi głos, więc ja zechcę powiedzieć, co to jest ta za, mówiąc prostym językiem, za chołota. Przemysław to czego się przyznajemy? Otóż, o, przepraszam mój mocny, bo po raz pierwszy mam okazję, tylko nie zagłuszajcie mnie, po raz pierwszy mam okazję księdza arcybiskopowi zaprezentować to, co się dzieje w tym oto centrum, które nazywamy Centrum Pomocy Duchowej. A więc, aktywności tego centrum. Po pierwsze, jest to Wspólnota Trudnych małżeństw. Andrzej, pokaż się szef, gdzie on jest. Podnieś się. To jest właśnie on, odpowiada za to. Prowadzenie warsztatów wreszcie żyć, żyć. Andrzej, to jest właśnie on. W warsztatach bierze około 100 osób udział po 10 grupach warsztatowych. Indywidualne rozmowy z psychoterapeutów i duszpasterzem. wspólnota małżeństw niesakramentalnych. Andrzej, numer dwa. Krzysiek, Krzysiek, przepraszam. Krzysiek. Dalej, piąty świat i osoby samotne. Kto jest? Siostra Wiesława. W centrum służy pomocą dziesięciu psychoterapeutów. Tutaj oczywiście nie ma wszystkich, kilka osób może się na dzień dzisiejszy tu pojawić. Następnie psychoterapia w zakresie zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, tożsamości seksualnych, problemów osobowościowych oraz psychodrama Moreno prowadzi ksiądz Bogusław Szpakowski. Dziś mu powiedziałem, że się kręcił, ale on dopiero co co wrócił z tego, co wrócił z Krakowa, bo tam prowadzi również taką grupę. Jest taka grupa wozów sztatu. nie wiem czy ksiądz arcybisku tak. Mów mi bronek. <głów> mi bronek. Tak. Mów mi Bronek, to jest znana sprawa, kiedy on takim smarkatym chłopakom powiedział, Mów mi Bronek, I są w teatrze, a ten chłopak na całą salę krzyczy, Bronek? Ludzie się patrzą, kto, kto on znaczy. To są wozostaty. W każdą niedzielę msza święta o godzinie dwudziestej w tutejszym głównym kościele ma akcent skierowany w kierunku małżeństwa z problemami. W ostatnią sobotę miesiąca w dolnym kościele o godzinie 18.30 msza święta o zdrowie duszy, cioła przyjdzie, etc. W tej chwili rodzi się nowa grupa medytacyjna. Na razie niewiele liczy osób. Jest jakaś przedstawicielka tej? Nie ma. W okresie adwentowym w Wielkim Polskie Centrum organizuje rekolekcje o tematyce dotyczących wymienionych wspólnot. I to są mniej więcej te aktywności, z jakimi mamy, jakie tutaj staramy się prowadzić. Z jakim skutkiem Bóg raczy wiedzieć, no ale jesteśmy i staramy się służyć, i celu dostępną nam pomocą. W jakich warunkach to po tym spotkaniu przed skupach uprowadzimy, jakie są tutaj nasze możliwości.